Azot to bardzo ważny pierwiastek, który każdy rolnik musi dobrze przypilnować, żeby na polu było tyle azotu, ile ma być, ani za dużo, ani za mało. Tutaj w Szepietowie widzę bardzo ciekawy eksperyment, podpisany stabilizator azotu. O co chodzi? Jak to działa? Jest to firma, która zajmuje się produkowaniem środków ochrony roślin i tutaj mamy przyjemność zaprezentować jeden z naszych nowych preparatów. Jest to środek, który służy do ochrony azotu. O co chodzi? Otóż widzimy tutaj taką demonstrację, która polega na tym, że w trzech mezurkach znajdują się próbki gleby. To jest taka sama gleba. Tak, jest to taka sama gleba. I do tej gleby wlane są odpowiednie roztwory zawierające nawozy azotowe. W pierwszej probówce oznaczonej plusem mamy roztwór azotu amonowego, czyli jest to ta forma azotu najbardziej przyswajalna i pożądana przez rolników. Jest to forma, którą rośliny najlepiej wykorzystują i ta forma jest wiązana w glebie przez kompleks sorpcyjny. Jednocześnie ta forma azotu jest również rozkładana przez bakterie nitrosomas do formy azotanowej, która nie jest wykorzystywana przez rośliny, czyli jest stratą. Celem tej demonstracji jest pokazanie, że ten azot amonowy jest zatrzymywany w glebie. Widzimy, że te roztwory, które się przez trzy probówki przesączają, pod probówkami są ustawione zlewki i w zlewce, gdzie jest azot amonowy, jest klarowna czysta woda przesączona, czyli ten azot cały został w glebie zatrzymany. Tak. Natomiast w pozostałych probówkach widzimy, że roztwór jest dalej kolorowy, co świadczy o tym, że niestety ten nawód, dalej nam gdzieś tam znika w glebie i jest ewidentną stratą. Ideą tego jest czy pokazanie... one różnią się też nasyceniem tego koloru. Oczywiście, tak, tak. Ale to akurat wynika z faktu, że po prostu się jedna probówka troszkę dłużej przesącza. Chodzi o pokazanie idei, że ten azot amonowy jest bardzo istotny i że on nie jest stracony ponieważ wiemy, że są naturalne procesy w glebie zachodzące pod wpływem obecnych tam bakterii, które powodują, że ten azot jest amonowy rozkładany, więc trzeba zrobić wszystko, żeby jak najdłużej ten azot utrzymać w tej postaci amonowej. I do tego właśnie służy stabilizator nitryfikacji, który ma zapobiegać temu, żeby te bakterie w krótkim czasie, ten azot amonowy nam rozkładał do tej formy nieprzyswajalnej. Ten preparat to jest preparat, który będzie jak gdyby powodował z stan takiej anabiozy, spowolnienia procesów życiowych i przez około okres miesiąca te bakterie nie będą tego nam azotu amonowego rozkładały. Czyli I on tym... działa na bakterie? Tak. To jest preparat, który działa na... On nie niszczy, on tylko spowalnia procesy życiowe. A czy to nie odbije się w żaden negatywny sposób na innych pożytecznych mikroorganizmach? Nie, nie, absolutnie. To dotyczy tylko tej grupy bakterii nitrosomas i żadnych innych organizmów. Czyli jest celowany po prostu w tą grupę? Dokładnie. Dokładnie w grupę tych bakterii, które na ten azot amonowy po prostu rozkładają. A w jaki sposób to aplikujemy? Aplikujemy to albo z nawozem płynnym, czyli mówimy tu o roztworach sierczonomocznikowych, yy, czyli nawozy płynne, które są gotowe do, do zastosowania w płynie i one są aplikowane opryskiwaczami lub yy, też mogą być to nawozy organiczne, płynne typu gnojówka gnejowica. Natomiast to prostu mieszamy, mieszamy 2,5 litra się dodaje tego specyfiku na hektar do, do tego do roztworu, który będzie, do tej cieszy roboczej, która będzie wypryskiwana, a jednocześnie też jest inna opcja, wszystkie nawozy granulowane, które są wysiewane, w 10 dni po wysiewie nawozów należałoby po prostu opryskać pole roztworem tego preparatu, to jest tak tradycyjnym opryskiwaczem rolniczym.